Witam serdecznie w trochę nietypowym odcinku, który nazwę sobie roboczo Kombinat Ekstra. A nietypowym dlatego, że choć po części będę poruszał się niemal po każdym polu, na jakie dociera kombinat, to nie będzie to ani audycja filmowa, ani książkowa, komiksowa o grach, czy też tym bardziej muzyczna. Muzyki tu chyba akurat w ogóle nie będzie, a każdej innej tematyki po trochu. To jeszcze raz. Witam bardzo serdecznie z Wrocławia, w którym odbywa się 27. edycja jednego z największych konwentów fantastycznych Polkon. na starcie wypada zaznaczyć, że mój udział w tym konkretnym konwencie ogranicza się póki co do dwóch edycji. Debiutowałem na Polkonie przed rokiem w Poznaniu, więc mam raczej wąski obraz całościowy imprezy, ale też powoli krystalizuje mi się jakaś tam opinia i na chwilę obecną mogę śmiało powiedzieć, że znacznie bardziej wolę sprawdzone konwenty organizowane rokrocznie przez te same osoby w konkretnych miejscach. Choć miejscówka, zarówno teraz, jak i przed rokiem, była akurat świetna. Oczywiście każda na swój sposób. Tegoroczny Polkon to chyba pierwszy konwent, na jakim byłem, gdzie zaraz po wyjściu z centrum konwentowania mieliśmy wielką galerię handlową, kino, bary, knajpkę konwentową, która dla odmiany nie była oddalona o umowne 15 minut z buta, tylko znajdowała się po drugiej stronie ulicy. Ogromny plus za umiejscowienie konwentu. Minusem natomiast był sam budynek. E, ja wiem, że to są sprawy, które ciężko jest przewidzieć. E, nie da się z góry wiedzieć o tym, że nawalać będzie klimatyzacja, ale można przewidzieć, że niektóre punkty programu są zawsze bardzo mocno oblegane, co w połączeniu dawało zabójczy efekt. E, do tego sam budynek był jednak jakoś mało sprzyjający konwentowej integracji. Podczas gali wręczenia nagrody Zajdlan, nad którą nie będę się już tutaj pastwił, bo to kopanie leżącego, organizatorzy ogłosili, że pobili rekord polkonowych frekwencji, czego zwyczajnie nie było widać. Podobno przez polkon przewinęło się około 3,5 tysiąca osób, natomiast sam budynek był taki, że cały czas miało się wrażenie, że na konwencie jest góra kilkaset osób. Kompletnie nie czuło się uczestnictwa w czymś większym. Inna sprawa, że w tym roku chyba każda prelekcja, na jakiej byłem, ogromnie zaskakiwała zainteresowaniem konwentowiczów. Nawet takie punkty programu, które zwykle świecą pustkami, tutaj były oblegane. A na większości prelekcji, jeśli nie weszliśmy w chwili zmiany prelegentów i słuchaczy, to potem po otwarciu drzwi witała nas już tylko spójna, zbita, nieprzepuszczalna ściana ludzi. Okej, okay, i skoro przy programie jesteśmy, to warto tutaj się na chwilę zatrzymać. Przed rokiem Polkon był klonem organizowanego kilka miesięcy wcześniej Prykonu. Wtedy trochę marudzenia było. Teraz z mojej strony wręcz przeciwnie. Bardzo liczyłem na większą wersję wrocławskich Dni Fantastyki. Szczególnie, że te w tym roku nie odbyły się z powodu Euro oraz Polkonu właśnie. DFy to jest mój ulubiony konwent, ze względu zarówno na termin, czyli sam początek lata, świetną klimatyczną miejscówkę w Leśnickim Zamku, kapitalną integrację, ale też bardzo dobry program. Wrocław zawsze ma kilku świetnych gości, co jest dużym plusem konwentu, choć strasznie nie znoszę tego, że spotkania z nimi stanowią osobny blok. Moim zdaniem jest to po pierwsze dziwne zagranie, a po drugie... Trochę świństwo w stosunku do ludzi, którzy współtworzą ten program. Ja jak dotąd miałem zwykle szczęście, ale już nieraz raz znajomi musieli robić jakieś mega nerdowskie prelekcje dla pustej salki, do której zawędrowały dwie przypadkowe osoby, tylko dlatego, że spotkanie z aktorem czy pisarzem nie jest częścią danego bloku, a tworzy swój własny blok. Jeśli ja współtworzę blok horroru, czy też Star Wars, to znaczy, że jestem fanem horroru i Star Wars. I jeśli zapraszacie takie osoby jak Jack Ketchum, Edward Lee czy aktorzy z trylogii, to zróbcie z tego część danego bloku. Ja was bardzo o to proszę. Co się tyczy samego programu, to po pierwsze był ogromny. Już wam mówię. Licząc wszystko, mamy tutaj 24 bloki. Przy czym oczywiście widzę tutaj trzy bloki zatytułowane Fantastyka. Odpowiednio 1, 2 i 3, dwa bloki gier fabularnych, osobne bloki na szkolne bitewniaki, gry planszowe, turnieje i tym podobne rzeczy. Nie mam głowy, by policzyć ile jest oddzielnych, konkretnych, tematycznych bloków programowych, ale wierzcie, że jest tego dużo. Sam program to wielka płachta papieru, którą przed wyjazdem planowałem wydrukować, by przejrzeć w pociągu, ale wielkość PDF-a mnie przerosła. Ja często marudzę na miejscu i potem na forach internetowych, że program był z mojego punktu widzenia do bani, ale też absolutnie nie jestem kompetentnym człowiekiem, by go oceniać. Po pierwsze, pewnie połowa bloków nie jest kompletnie skierowana w moje zainteresowania, ale wiem o tym już przed wyjazdem, a mimo to jadę, więc nie mogę marudzić. Mam świadomość tego, na co się pisze. Po drugie, dla mnie na konwencie zawsze, ale to zawsze najważniejsi są ludzie. Spotkania ze starymi znajomymi i integracja z nowymi i bardzo często opuszczam nawet te kilka żelaznych punktów programu, które wcześniej zaznaczyłem wykrzyknikiem, by napić się piwka z kimś, kto na chwilę wyrwał się z codzienności i wpadł na konwent, by się przywitać. Lubię się snuć z ludźmi po terenie konwentu, przysiąść gdzieś i obcować z tym środowiskiem. Rozmawiać ze znajomymi, będąc otoczony przez inny świat. Ale tym razem też sobie trochę pomarudzę, bo tego było strasznie mało. Kilka stoisk na krzyż, w jednym miejscu na parterze, albo wyrzucone gdzieś na ostatnie piętro. Pierwszego dnia konwentu myślałem, że tam nie ma tylu pięter. I faktycznie ludzie w windach podkreślali na czerwono, że stoiska są jeszcze na samej górze. Podobnie miało się z ludźmi w strojach, ale skoro ogólnie nie widziało się tam wielu ludzi w jednym miejscu, to i ci w strojach byli jakby niewidoczni. Aczkolwiek pierwszy raz od bardzo dawna nie było tutaj chyba żadnych organizacji kostiumowych. Wracając jeszcze na chwilę do samego programu. Nikt nie jest w stanie ocenić całości, bo nikt nie jest w stanie całego obejrzeć. Konwent to sztuka wyboru, ale jako że ja uczestniczyłem dosłownie w kilku punktach programu dziennie, to ogólnie na ten temat nie mogę się zbyt wiele wypowiadać. Interesowało mnie tak naprawdę tylko kilka spotkań autorskich i chyba we wszystkich uczestniczyłem, Interesowała mnie projekcja filmu Heder, w której nie mogłem uczestniczyć, o czym mówiłem już we wstępie. Edward Lee i jego ekranizację to w końcu nie jest blok horroru, a ja w czasie projekcji filmu miałem własny punkt, konkurs wiedzy ze slasherów, który swoją drogą okazał się prawdziwym killerem. Robiłem go bardzo długo, przygotowałem ze 120 zdjęć, w pewnym momencie bałem się sięgnąć po nóż do smarowania chleba, czy mnie jakiś morderca maselniczka nie zaatakuje... Ostatecznie wykorzystaliśmy może ze 20% materiału, a pewnie nawet nie. Fajna zabawa, szkoda tylko, że musieliśmy się wypraszać o nagrody od organizatorów, bo jak usłyszałem, nie zgłosiłem, że konkurs ma być z nagrodami. Ale znów odpływam od głównego tematu. Tak naprawdę interesowało mnie coś, co wyróżnia wrocławskie konwenty na tle wszystkich innych, czyli blok horroru. W tym roku... Całkiem przypadkiem trafił do pokoju numer 237, co dużo mówi fanom Lśnienia. I tak jak nie mogę wypowiadać się o innych blokach, bo zwyczajnie się na nich nie znam, tak blok horroru na papierze prezentował się świetnie. A mówię na papierze, bo wiele punktów musiałem pominąć. Ale te kilka, które obejrzałem w całości czy we fragmentach, były bardzo ciekawe. A i reszta zapowiadała się znakomicie. Ale tak jak powiedziałem, konwent to sztuka wyboru, a dla mnie zawsze ważniejsi będą ludzie i atmosfera. Tradycyjnie strasznie podobało mi się kilka spotkań autorskich, w których uczestniczyłem. Edward Lee okazał się świetnym gościem, do tego chyba autentycznie zadowolonym zarówno z wyjazdu, jak i z naszego kraju. Zapowiadał książkę, której akcja ma się rozgrywać we Wrocławiu i mówił, że z przyjemnością wróci tu za rok. Niby zawsze tak mówią, ale on wydawał się być autentyczny. Nawijał, że mówi Keczama na wspólny wyjazd i wspomniał jeszcze o jednym znajomym, którego obecność za rok byłaby niezwykle ciekawym wydarzeniem dla fanów gatunku. Jeszcze raz chciałbym gorąco podziękować Replice za całą akcję, za możliwość zamówienia książek z autografami, za przygotowanie limitowanej edycji Sukuba ograniczonej do 100 numerowanych egzemplarzy z nową okładką i rozszerzoną zawartością, bardzo się cieszę, że miałem możliwość poznać kilka osób i bardzo żałuję, że te spotkania często ograniczały się do uścisku ręki, kilku zdań zamienionych w biegu czy piwa wypitego na szybko gdzieś w przejściu. Każdy konwent ocenia się na różnych płaszczyznach i ta zabawowo-integracyjna wypadła doskonale. Tym razem nie zdecydowałem się na noclegi w szkole, Zresztą, jak wiele innych osób, dopiero w pociągu dowiedziałem się, że miejsca noclegowe były ograniczone. Może to i dobrze, bo szkoła noclegowa była okrutnie daleko, ale też zawsze jak wybieram alternatywny nocleg, to zupełnie inaczej odbieram konwent. I ten konwent był dla mnie pod wieloma względami inny. Tak czy inaczej był to dobry wyjazd i pewnie za rok przyjdzie znów odwiedzić Polkon, tym razem w Warszawie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Can you take me home?